Dioafera rokowo i alternatywnie. Wybiła 16 czas na audycję akademicką. Studencki patrol na 98.6. Dzisiejszą audycję realizuje Mikołaj Pluciński, a poprowadzi Marta Broda. No i dzisiaj mamy dwie ciekawe rozmowy. E, oczywiście realizować będzie też za chwilę Olga Grumowicz, która już tutaj do nas właśnie dotarła. E, pierwsza rozmowa o godzinie 16.10, doktorat bez tajemnic. E, wszystkie doktoratowe tematy przedstawi nam Mikołaj Adamczak, doktorant Politechniki Poznańskiej z Wydziału Inżynierii Zarządzania. A taka tematyka, bo zbliża się maj, a maj to miesiąc, w którym szkoły doktorskie otwierają swoje drzwi i można składać do szkół doktorskich aplikacje. O godzinie 16.30 oscylator, tym razem studenci koła naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego, ekonomicznego w Poznaniu opowiedzą nam trochę w szczegółach o aferze z giełdą Zonda Krypto. O godzinie 17.10 porozmawiamy o tegorocznej edycji Triliady, czyli wydarzenia, które łączy taką e, studencką rywalizację z wiedzą o najnowszych technologiach stosowanych w rolnictwie. I o tym wydarzeniu opowiedzą nam Paweł Sym, prezes Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej z Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu oraz wiceprezes tego koła Bartosz Dzierla. No i o godzinie 17.30 pogotowie językowe profesor Haliny Zgłukowej i tym razem nauczymy się o tym, jak używać słowa literalnie, tak aby było poprawnie. Koniecznie zostańcie z nami. Będzie też za chwilkę konkurs. No i patrol gramy dzisiaj do godziny 18.00. Come close! Dzisiaj mamy Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. No i z tym dniem związane jest dzisiejsze pytanie konkursowe, ale może najpierw o tym, co można wygrać, e, a można wygrać wejściówkę podwójną na wystawę AI – Algorytmy Iluzji w Centrum Kultury Zamek. Jest to wystawa czasowa, która potrwa do 12 lipca. No i możecie dzisiaj zgarnąć u nas wejściówkę podwójną na tę wystawę. A pytanie konkursowe to, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc młodszym i starszym lepiej się porozumiewać. E, wysyłajcie swoje Odpowiedzi na to pytanie na numer 7148. Wpisujcie w nich słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na to pytanie, koniecznie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23W, zł, a na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18. Autopromocja: five, five, four, three, three, two, Na orbitę zabiera was koło naukowe Put Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is Rocket Science. 21 wiek, panika i afery. Radioafera. Słuchaj nas też w internecie www.afera.pl ukośnik Player. Autopromocja. Reklama. Dzień dobry, ulotki.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 Doktorska i doktorat bez tajemnic. To temat naszej dzisiejszej rozmowy, a moim gościem jest Mikołaj Adamczak, doktorant ze Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej, a dokładniej na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Cześć Mikołaj. Cześć wszystkim, cześć Marta, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło i dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym doktoracie, bo zbliża się maj, a maj jest miesiącem, w którym szkoły doktorskie zazwyczaj otwierają swoje drzwi. Przynajmniej Szkoła Doktorska Politechniki Poznańskiej te swoje no, drzwi, powiedzmy, otwiera od 6 maja już. E, no i myślę, że... Czasem niektórym studentom przyszło do głowy, czy by swojej ścieżki nie kontynuować właśnie na tej drodze doktoratu i może tak na początek dla osób zainteresowanych i tych, dla których jest to coś nowego, jakbyś mógł nam, Mikołaj, powiedzieć, e, czym w ogóle jest ten doktorat. Dobra, także doktorat, tak w porównaniu z pracą magisterską, która jest jakby logicznym, logicznym wydarzeniem przed doktoratem, to praca magisterska weryfikuje, czy umiemy zastosować daną wiedzę, Natomiast doktorat sprawdza, czy umiemy wiedzę stworzyć. I tak bardzo mówiąc formalnie, to doktorat nadawany jest osobie, która samodzielnie przeprowadzi jakieś badania. I te badania naukowe będą miały realny wkład w daną dziedzinę wiedzy. E, czyli tak sumując, najważniejszy jest ten wkład. To musi być coś twórczego, coś nowego. I, i, i tak jak wspomniałaś, to szkoły doktorskie organizują ponieważ wynika to ze zmiany w, w reformie w 2019 roku, które wprowadziło, ta reforma wprowadziła właśnie koncept jakby szkoły doktorskiej i możliwość robienia na tych dwóch różnych ścieżkach, czyli jest doktorat drożeniowy, który się w, w, współtworzy razem z firmą, albo doktorat taki klasyczny, który jest właśnie w szkole doktorskiej prowadzony i na którym ja jestem. I trzecia opcja jest jeszcze taką o, trzecią ścieżką, to jest doktorat eksternistyczny, czyli trochę poza szkołą doktorską, a nadal pozwala uzyskać ten stopień doktora. Czyli opcje są różne, każdy może znaleźć tutaj coś dla Ciebie. A powiedz, co Ciebie skłoniło do kontynuacji właśnie tej ścieżki po magisterce i o czym jest Twój doktorat? Tak przypadkowo szczęśliwie się złożyło, że moja praca inżynierska, magisterska i teraz tematyka doktoratu w pewien sposób tworzą jakiś taki logiczny ciąg myślowy i, i to mnie najbardziej skusiło, żeby to kontynuować i, i rozwinąć dalej. Czego dotyczy mój doktorat, to jest zawsze najtrudniejsze <głos> pytanie. I, i, to jest zawsze zadawane i przez osoby na uczelni, i tak prywatnie, i tak jako ciekawostkę nawet mogę wspomnieć, że jest konkurs, który się nazywa Three Minutes Thesis i polega to na tym, że mamy trzy minuty, maksymalnie jeden slajd, e, tylko gesty i mowa i podczas tych trzech minut musimy wytłumaczyć, czego dotyczy nasz doktorat i jaki ma wpływ na, na społeczeństwo. Mój doktorat, tak mówiąc też tak w trzy minuty, a nawet w 30 sekund, dotyczy zarządzania strategicznego i podejmowania decyzji w połączeniu ze statystyką bayesowską i sztuczną inteligencją, a tak konkretnie jeszcze mówiąc, to z metodą o nazwie Markov Chain Monte Carlo i uczeniem maszynowym, a w tym też sieci neuronowe. I jakby różnicą tak z tych statystyki normalnej, a statystyki bajesowskiej jest to, że w statystyce normalnej jakby wynikiem naszych wszystkich liczb jest naszych wszystkich liczb jest konkretna liczba i ona jest tym naszym tym wynikiem, który jest dla nas najważniejszy, a w statystyce bajesowskiej co jest bardzo ważne w podejmowaniu decyzji, najważniejszy jest rozkład. i, Czyli tak obrazując to, mój doktorat ma pokazać, że na przykład nie firma jest w złej sytuacji, tylko że firma ma 70% szans, że w ciągu trzech najbliższych lat będzie w słabej sytuacji. Więc to są takie, ma to bardzo duże przełożenie na decyzje menadżerskie, doradcze i, i, i tego typu. Czyli twój doktorat taki jest mocno ukierunkowany na to, żeby on... Jakby jak już będzie napisany, żeby on wniósł coś nowego do firmy i może jakoś pomógł lepiej zarządzać, tak? Dokładnie, tak. Żeby, nie dość, żeby rozwinął metody łączenia e, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji wraz z podejmowaniem decyzji, jak również zależy mi na tym takim bardzo praktycznym aspekcie samej pracy. Super. E, a ty realizujesz doktorat, rozumiem, w trybie... Normalnym szkołą doktorską. Tak Czyli się... tutaj można by powiedzieć, że te doktoraty wdrożeniowe, no nie tylko te doktoraty wdrożeniowe mają ten aspekt praktyczny, bo te doktoraty realizowane w trybie zwykłej szkoły doktorskiej też mogą mieć taki aspekt praktyczny. To jest myślę bardzo, bardzo dobre. A gdy rekrutowałeś się na doktorat, bo ty jesteś na drugim roku Zgadza doktoratu, się. gdy się rekrut, czy jak przebiegał w ogóle ten proces? Czy coś Ciebie zaskoczyło tam? W sumie nic mnie nie zaskoczyło. Z taką jedyną paradą byłoby po prostu przeczytanie naszej sz sz strony szkoły doktorskiej. Tam jest też zbiór pytań i odpowiedzi, takich najważniejszych. I tak naprawdę jesteśmy poprowadzeni bardzo dokładnie, jakie dokumenty trzeba wypełnić, z jakimi osobami się trzeba spotkać i co na końcu trzeba wysłać. Jest to w sumie dość prosty proces. Najtrudniejszym procesem jest wybór promotora, ponieważ jest to decyzja na 4 lata. Jest to taka relacja e, nie tylko transakcyjna, bo tutaj obie strony oczywiście zyskują, że promotor jako, że ma doktoranta i doktorant, że ma dobrego promotora, ale jest to w głównej mierze relacja i jest to taki układ indywidualny, bo te 4 lata ścieżki, niezależnie od wyboru, e, wyboru realizacji doktoratu, jest dość to zindywidualizowane, czyli nawet w przypadku moim, gdzie jest ta szkoła doktorska, gdzie są zajęcia w szkole doktorskiej w piątki, to wybór przedmiotów jest w pewien sposób e, zagwarantowany, jak również ta praca z promotorem, wiadomo, że jest na poziomie indywidualnym ustalana, więc ten wybór tematu, luki badawczej, którą chcemy wypełnić i promotora to są takie najważniejsze elementy. Czyli na początek rzeczywiście to, to mogą być takie, takie tipy dla e, osób, które może nas słuchają i gdzieś tam myślą o tym doktoracie. A powiedz właśnie, wspomniałeś o zajęciach, że one są w piątki. Jak wygląda twoja codzienność jako doktoranta? Ile mniej więcej czasu ci to zajmuje? E, czy oprócz tych zajęć są jeszcze jakieś inne aktywności? Wolałbym tego nie liczyć i tego na szczęście <śmiech> nie liczę. Natomiast też pracuję zawodowo i mam takie szczęście, że mój pracodawca jest bardzo elastyczny pod tym względem i mogę puścić sobie dzień i potem to nadrobić. Mogę pracować w takiej formule bardziej projektowej, ponieważ, tak jak wspomniałem, są te zajęcia w piątki, one są też nieregularnie, zależy też, ten, ten plan w zasadzie stworzymy sobie sami. Jak również teraz mam przedmiot, który prowadzę i właśnie w środy przed chwilą go skończyłem i, i bardzo przyjemnie prowadzę całą grupę studentów, 50 osób, także na dwa różne zajęcia. No a poza tym pracuję, więc czasowo jest ciężko, ale z myślą, że to są tylko cztery lata na przestrzeni całego życia, a tytuł zostanie na zawsze, to, to, to jest to dobra decyzja albo warta na pewno rozważenia. Tak jest, no to brzmi jak kusząca propozycja, szczególnie, że już zostały ci tylko dwa lata, także widać, <śmiech> czas szybko mija. E, no właśnie, wspomniałeś, że prowadzisz zajęcia, czy to jest coś obowiązkowego dla doktorantów? Tak, doktoranci... Tak regulaminowo jest wymóg 0 godzin, jednakże maksymalnie jest 60 godzin i z tego co wiem, każdy jakiś tam w jakimś stopniu realizuje dany przedmiot I akurat się trafił cały. Są to zawsze ćwiczenia lub laboratoria, ponieważ wykładów może, wykłady może prowadzić tylko osoba z tytułem doktora. I ja mam bardzo pozytywne odczucia też osoby, z którymi rozmawiałem. Mówią, że jakby praca ze studentami jest dość odświeżającym spojrzeniem na doktoracie i zawsze coś innego, bo samo pisanie doktoratu to też taka może bardziej porada, żeby się nie izolować, ponieważ pisanie jest samodzielne, czytanie jest samodzielne. Potem jest na przykład rozmowa z promotorem, która już jest z kimś, ale większość tej pracy to spędza się jednak samemu w jakiejś bibliotece albo przed komputerem, z książką. Także ta praca ze studentami jest y, takim odświeżeniem co, takiej rutyny. Super. A powiedz mi, czy jeszcze właśnie oprócz, oprócz tej pracy ze studentami, oprócz tej pracy samodzielnej, czy zostaje w ogóle czas na jakieś konferencje, czy jakieś takie właśnie networkingowe spotkania? Tak, zostaje. To, to też zawsze da się wyrwać jakiś ten czas. Czasami jest mało czasu na przygotowanie tego wszystkiego, ale zawsze końcowo się to udaje. Fajne są takie na początek. Konferencje jak organizowane na Politechnice Poznańskiej dotyczące sesji plakatowych. To jest takie łatwe wejście w ten świat nauki zobaczenie, w jaki sposób inni w ogóle komunikują swoje badania, i jak to wygląda, i no, niski próg wejścia, a naprawdę odbiór daje dużo. Super, czyli jak widać tych możliwości jest masa. To może tak na koniec jeszcze, czy miałbyś jeszcze jakieś rady dla osób, które się nad tym doktoratem zastanawiają albo być może już go rozpoczęły i są na początku tej drogi? Dla osób, które się zastanawiają, sugerowałbym, żeby się zdecydować chociażby aplikować, bo jeżeli nie wystartujemy, to się nie dowiemy, a każda taka rzecz rozwojowa w życiu na pewno jest przydatna i chociażby jako doświadczenie, bardzo polecam z takich rzeczy technicznych, które fajnie opanować, ponieważ są po prostu przydatne i na doktoracie i nie tylko, to są różnego rodzaju narzędzia do szukania literatury i do zarządzania literaturą. Może to brzmi tak błacho, ale wymaga to do pisaniu artykułów, e, w pisaniu samej monografii naukowej, to się zawsze przydaje plus w pracy, czasami jeżeli są tematy, które warto wyszukać w literaturze naukowej. To też się to przyda. Także to są takie, myślę, dwa tipy, które bym podrzucił każdemu. Czyli tutaj konkretne rady. Świetnie. Myślę, że e, ta rozmowa dużo rozwiała. Jeżeli słuchał nas ktoś, kto tę ścieżkę doktoratową rozważa, to tutaj e, już co nieco się dowiedział. Bardzo dziękuję, Mikołaj, za rozmowę. Dziękuję bardzo. A moim gościem był Mikołaj Adamczak, doktorant Politechniki Poznańskiej z Wydziału Inżynierii Zarządzania. Radio rokowo i alternatywnie. Powoli zbliża się godzina 16.30, a to oznacza, że pora na oscylator, czyli audycję od studentów koła naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. A dzisiaj posłuchamy trochę o takim, myślę, temacie dosyć na czasie, dosyć głośno o tym było w mediach w ostatnich tygodniach, a mianowicie o aferze z giełdą Zonda Krypto.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 Tak, po ostatnich wojażach na Węgrzech Teraz przenosimy się na rynek polski Ale czy do końca polski? Bo sama zonda Nie działa do końca w Polsce Ale najpierw się przedstawimy Z tej strony Tomasz Jatczyszyn I Mark Harman Sama zonda krypto Swoją działalność pod inną nazwą a mianowicie BitBay, rozpoczęła w 2014 roku. Prezesem jej był Sylwester Suszek, który zniknął z niewiadomych przyczyn i nie wiadomo, co się z nim teraz dzieje. Następnie został nim pan Przemysław Kral, który... Też yy, teraz podobno uciekł za granicę. Tak, mówi się, że uciekł do Izraela. Yy, sama firma, właśnie, jak już wcześniej wspomnieliśmy, nazywa się BitBay, ale w 2021 roku została ona sprzedana i zakupiona przez szwajcarski koncern, po czym zmieniła właśnie nazwę na obecnie jeszcze funkcjonującą nazwę Zonda Crypto i w 2018 roku, trochę wcześniej, przeniosła swoją działalność do Estonii, co wynika, wynikało ogólnie z zawiłościami prawnymi tak, w Polsce. Coś KNF y, wpisał je na listę ostrzeżeń y, dla kupujących, dlatego przenieśli się na Maltę, a następnie na Estonię. Y, tak. Y, właśnie nowy prezes y, zondy, Przemysław Kral, y, bodajże 6 kwietnia, poinformował nas po czterech latach od zaginięcia wcześniejszego prezesa, który w ogóle zaginął jest prowadzona cały czas sprawa w poszukiwaniu go przez służby i właśnie został odkurzony ten temat ponieważ sama Zonda ni stąd, ni zowąd przez to, że wyszedł artykuł bodajże dla Rzeczpospolitej i Manny.pl, które przeprowadziły śledztwo, że zonda nie posiada tak naprawdę żadnych rezerw. W sensie posiada rezerwy, ale nie posiada do nich dostępu. To tak jakby patrzeć przez szybę na, na skarb i powiedzieć, że to jest mój skarb, ale w sumie nie mam jak go wziąć i <śmiech> pokazać, że faktycznie się go ma. A z czego to wynika? No tak, e, właśnie. E, to właśnie te klucze e, podobno miał pan Suszek, i wtedy zaginął. I nie wiadomo, co się z nimi stało. Tak. Acz, aczkolwiek podobno 99% środków z tych rezerw tajemniczo zostało e, wypłacone na inną giełdę Kraken. E, I już ślad po nich zaginął. Właśnie nie do końca tak było, ponieważ prezes Zondy cały czas na Twitterze udostępnia informacje o tym, że posiada te środki. Wysłał nawet link do samego konta, które się znajduje, że te faktycznie środki jednak tam są, no ale nie ma do niego kompletnie dostępu, bo jest to są to długie kody, które mają właśnie blokować dostęp dla osób, które są z zewnątrz, żeby nie zabrały tych pieniędzy. I są one zamrażane na tych tak zwanych zimnych portfelach. Ponieważ w krypto mamy gorące i zimne portfele. Gorące portfele są portfele, z których firmy, takie jak Zonda, wypłacają środki bardzo szybko, ponieważ one działają online. Gdy na przykład klient idzie do Zondy, że chce wypłacić środki, to właśnie te środki idą z gorącego portfela. Resztę rezerw y, zonda właśnie trzyma na tych zimnych portfelach, gdyż jest to o wiele bardziej bezpieczne i te portfele nie są aż tak podatne na y, ataki hakerskie. Jednak sami znamy bardzo dobrze tą zondę. Ona się jakoś tak wbiła w naszą tożsamość, tak funkcjonowała, jako niby polska marka, też wspierała liczne polskie kluby? Tak, marketing mieli naprawdę świetny. Wspierali polskich olimpijczyków, co było taką największą chyba Naj przyniosło im największą popularność e, wypłacili Kacprowi tam, Tomasiakowi 550 tysięcy w bitcoinach no lecz teraz e, pan Tomasiak nie może ich otrzymać tak samo e, z dużymi markami piłkarskimi mieli e, wielomilionowe kontrakty e, z Rakowem, z Lechią, z Pogonią nawet z Juventusem to są już naprawdę marki światowe i kto mógł się spodziewać, że to wszystko była piramida finansowa. Tak, już w, nawet na 2028 rok w, na Igrzyska Olimpijskie w LA jedna z aren sportowych miała w ogóle mieć branding zondy, więc to było już naprawdę coś bardzo dużego, co wydawało się, że jest naprawdę dobrą marką, sprawdzoną marką i zbadaną marką, a okazało się, tak naprawdę dosyć dużym problemem. Jednak rozwiązanie tej sprawy było w teorii na stole, w sensie już Unia Europejska w tamtym roku, bodajże 30 grudnia, wprowadziła rozporządzenie Mika, które to miało wprowadzić regulację rynku kryptowalut, ponieważ no, obecnie rynek funkcjonował tak naprawdę jak chciał. I firmy, które świadczyły usługi właśnie typu Zonda, miały posiadać pokrycie, w 100% tych środków, które wypłacają klientom w swoich rezerwach. No to, to by było tyle na dzisiaj. E, zapraszamy na kolejną e, audycję, gdzie będzie dalsza historia ządy krypto. E, żegna się z Państwem Tomasz Jadczyszyn i Mark Harman. Do usłyszenia. Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30 Biznes, pieniądze, kariera Tylko w Radio Afera Autopromocja Piątek daleko, a Ty chcesz już tańczyć Włącz Aferę W każdą środę o 23 .00. Audycja Tańce Hulanki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 Powoli dobiega końca pierwsza godzina dzisiejszego studenckiego patrolu, więc wracamy z przypomnieniem o konkursie. Dzisiaj mamy dla Was do rozdania wejściówkę podwójną na wystawę pod tytułem AI – Algorytmy Iluzji w CK Zamku w Poznaniu. Jest to wystawa czasowa, która potrwa do 12 lipca. I żeby taką wejściówkę podwójną zgarnąć, to musicie nam odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc młodszym i starszym lepiej się porozumiewać. To pytanie jest inspirowane dzisiejszym dniem solidarności międzypokoleniowej. Także dawajcie znać, jak myślicie, jak waszym zdaniem ta sztuczna inteligencja już tak wszechobecna w sumie w wielu dziedzinach życia może pomóc młodszym i starszym lepiej się zrozumieć. SMS z tą odpowiedzią wysyłajcie na numer 7148, wpisujcie tam słowo, afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź koniecznie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania tego SMS-a to złote 23 zł, a na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18. Także się spieszcie, jeszcze trochę czasu jest you we'll czy turkus w polskim biznesie to utopia, czy twarda strategia finansowa. Na spotkanie e, o takim tytule zaprasza Wydział Inżynierii Zarządzania. Dokładniej będzie to konwersatorium prowadzone przez profesora Andrzeja Blikle, którego gościem specjalnym będzie Grzegorz Klimarczyk, e, współzałożyciel firmy, która e, tym paradygmatem turkusowego zarządzania się kieruje w swojej działalności. Dlaczego warto? To nie będzie tylko taki teoretyczny wykład o miękkim zarządzaniu, e, jakich wiele. To będzie będzie spotkanie o kulturze jako twardej walucie i dowiecie się na nim w jaki sposób w firmie to turkusowe zarządzanie się sprawdziło pracując w niemal niezmienionym składzie i podwajając przychody i zyski. Będzie tutaj w programie case studies różne kulisy transformacji finansów, rekrutacji i wartości budowania systemu jawnych płac, który zamiast konfliktów buduje zaangażowanie. Będzie także głos praktyków. Zamiast suchych slajdów będą autentyczne historie ludzi, którzy tmo, tworzą na co dzień ten model turkusowego zarządzania. E, no i oczywiście sesja Q&A. Będzie przestrzeń na trudne pytania o odpowiedzialność, pieniądze i granice wolności w biznesie. To jest spotkanie dla liderów, właścicieli firm i menadżerów, pracowników, studentów też, którzy czują, że ta tradycyjna hierarchia w przedsiębiorstwach no, staje się takim trochę podatkiem od nieufności hamujących rozwój właśnie firmy. No więc jeżeli szukacie dowodów na to, że może na inaczej i można inaczej firmą zarządzać i e, tutaj pracować z pracownikami, no to koniecznie przyjdźcie. To spotkanie odbędzie się 7 maja o godzinie 16. Start o godzinie 18. Koniec. Można uczestniczyć stacjonarnie na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania w sali 101, ale także online. Link do tego spotkania online znajdziecie na stronie Wydziału Inżynierii Zarządzania. No i serdecznie zapraszamy do zapisów. Oh, wow, you're telling me about this I'll tell you about, about that Stop talking shit, you walk into another trap uh, And all the time you know You know my name You know my name You know my name Just settle down, you're losing the blood It took you a time to get Thank God Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza na jutrzejszy wykład pod tytułem Ornitologia dla opornych. Czego uczą nas ptaki? Jest to wykład otwarty, który odbędzie się już jutro o godzinie 17 w sali posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i wygłosi go profesor doktor habilitowany Piotr Tryjanowski właśnie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Myślę, że to jest takie ciekawe spotkanie dla osób, które z tą ornitologią nie miały może za dużo do czynienia. Nie mówmy od razu, że są oporne, ale Myślę, że od ptaków możemy się dużo nauczyć, od ptaków i o ptakach. Także jeżeli jesteście zainteresowani takimi ptasimi tematami, to odsyłamy po więcej informacji na stronę Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. No i oczywiście zapraszamy też do udziału już jutro o godzinie 17.00. El para pozytywne informacje płyną do nas z Politechniki Poznańskiej. Projekt CERES, to jest skrót of Center of Excellence in Railway Engineering, znalazł się w gronie laureatów prestiżowego konkursu Teaming for Excellence programu Horyzont Europa. Celem tego przedsięwzięcia jest utworzenie w Poznaniu Centrum Doskonałości w obszarze inżynierii kolejowej w oparciu o międzynarodowy zespół badawczy przy ścisłej współpracy z trzema partnerami europejskimi z Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Francji. Pomysłodawcą i kierownikiem tego projektu jest Doktor habilitowany inżynier Bartosz Firlik, profesor Politechniki Poznańskiej, który jest kierownikiem Zakładu Transportu Szynowego i wraz z zespołem od ponad roku pracował nad koncepcją oraz strukturą tego projektu. Przyznana kwota dofinansowania z Komisji Europejskiej wynosi ponad 14 milionów euro. Dodatkowo projekt otrzyma także finansowanie komplementarne z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co oznacza łączny budżet sięgający niemal 30 milionów euro. Ten projekt będzie realizowany przez, przez 6 lat i znacząco wzmocni potencjał badawczo-rozwojowy Polski oraz regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także integrację z Europejską Przestrzenią Badawczą. Gratulujemy. Chcę być twoim planem, a nie chcę dłużej z stać, chociaż wiem, że jestem całkiem niezłym tłem. Chcę być twoim planem, a prowadź idzie nowa, ja Dzisiaj mówię sobie wszystko albo nic O, o, o, o! O, o. O! Chyba tylko zdaje się, że to wszystko jest okej. Wmawiaj sobie tak mam właśnie być. Poszukuję siebie, wiem. Może tak wygodnie jest Nic nie widzieć, ale czuję, że Wszystko dookoła chyba mija mnie Nibie jestem, ale ciągle gubię się Już nie wierzę, że to ma ukryty sens Chciałabym być czasem w twoim planie dnia Ale puszczam do idzie nowa ja Chyba jednak sama sobie rady da Sama rady da 17, zaczynamy drugą godzinę. Studencki patrol, na